Rozdział dwudziesty Wreszcie dobre nowiny. Nina, co się dzieje? Zawołała Agata, wpadając do sypialni przyjaciółki. Zuza, wciąż rozespana, była tuż za nią zdezorientowana i wystraszona. Nina podskakiwała na łóżku, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. W końcu opadła na pościel, chichocząc jak dziecko. Przepraszam, że was obudziłam. Nie wierzę, to jest po prostu niemożliwe. Wykrztusiła i ukryła twarz w jaśku. Ada przysiadła na łóżku i delikatnie wyjęła jej poduszkę z rąk. – Dobre nowiny czy złe? – zapytała ostrożnie. – Dobre, tak myślę, o ile to nie pomyłka, albo może coś źle zrozumiałam. Nina spojrzała na nią spanikowana. – Mogłam coś źle zrozumieć, prawda? – Co, kochana, co mogłaś źle zrozumieć? – zapytała spokojnie Agata, podczas gdy Zuza usiadła obok wciąż średnio przytomna. Nina, zamiast odpowiedzieć, podała jej telefon. Sama przeczytaj. Powiedz, czy to znaczy to, co myślę, że znaczy? Agata przebiegła wzrokiem przez tekst maila i nagle krzyknęła. Tak! Wreszcie! Mówiłam ci, że tak będzie. Nie bądźcie świnki, wprowadźcie mnie w temat! mruknęła Zuza. Nasza mała Nina właśnie dostała poważną ofertę wydawniczą. Wyjaśniła Agata z dumą w głosie. Gratulacje! Zuza rzuciła się do przytulania Niny. Jesteś najlepsza! Ten cholerny mail leżał w skrzynce od południa, a ja nawet do niej nie zajrzałam. Nina pokręciła głową. Dużo się działo, ale na szczęście to nie jest oferta bomba, która wybucha po dwudziestu minutach. Pocieszyła ją Agata. Powinnam od razu odpowiedzieć? czy poczekać do rana? Odpisz na spokojnie, z trzeźwą głową. Dopytamy o warunki umowy i inne szczegóły. Doradziła najstarsza z gracji. A co, jeśli mi się śni? I rano maila już nie będzie? Agata posłała jej ciepły uśmiech. Masz nas dwie jako świadkinie, że mail istnieje. To nie sen. Mogę cię uszczypnąć, jeśli chcesz. Zaoferowała Zuza i nie czekając na odpowiedź, spełniła groźbę. Ała! No dobra, to nie sen. Nina roześmiała się, masując ramię. Naprawdę im się podoba. Naprawdę chcą mu wydać książkę i pytają, czy mam więcej. Bystrzaki, skwitowała Zuza z zadowoleniem. Dobra, klamka zapadła. Jutro świętujemy. Odrywamy się od całego tego chaosu i balujemy dziewczyny. Przy okazji możemy wyegzorcyzmować klątwę. A co się będziemy ograniczać? Będziemy się spławiać, zażartowała Agata. Oczyszczać w słonej wodzie z osadu złych emocji, klątw, pecha i wszystkiego, co tylko da się wypłukać z duszy, odparła z entuzjazmem Zuza. No i to jest coś, co mogę dopisać do mojej listy rzeczy do zrobienia bez mrugnięcia okiem, przyznała Agata. Gdy wróciły do łóżek, sen spadł na nie jak ciężki, ciepły koc. Jedna dobra wiadomość wystarczyła, by spłynęły na nie ulga i spokój. Może teraz wszystko inne też się ułoży?